Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca jest 8. Małgorzata Magiborska zapraszam na serwis trójki. Dziś wielki marsz sprzeciwu wobec terroryzmu w Tunisie. Wśród światowych przywódców będzie prezydent Komorowski. Jadę reprezentować państwo polskie do Tunezji w marszu Solidarności z ofiarami. Kolumny amerykańskich wojsk będą od, do środy przejeżdżały przez Czechy. Nie wszystkim Czechom to się podoba. Zakopiańską Wielką Krokiew czeka remont. Bez niego nie dostanie homologacji. Rami w ramię ulicami Tunisu przemaszerują dziś prezydent Francji François Hollande, włoski premier Matteo Renzi, palestyński przywódca Mahmoud Abbas i prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz inni światowi przywódcy. To będzie ich głos przeciwu wobec terroryzmu. 18 marca islamscy fanatycy zaatakowali Muzeum Bardo, zabijając 23 osoby, w tym trzech Polaków. Zapowiedzieli też kolejne zamachy. Marsz w Tunisie ma być wielkim gestem Solidarności przeciwko terroryzmowi, podobnym do tego, jaki odbył się w Paryżu po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Nawet hasło marszu do tego nawiązuje. Wtedy wszyscy mówili, że suis Charlie. Teraz w Tunisie wszyscy mówią, świat jest bardo. W tuniskim muzeum zginęli m.in. turyści z Polski, Japonii, Francji i Włoch. Prezydent Bronisław Komorowski zapowiada. Jadę reprezentować państwo polskie do Tunezji w Marszu Solidarności z ofiarami solidarności z wszystkimi zwalczającymi zjawiska terroryzmu Prezydent Tunezji Bedi Kaid Essebsi podkreśla, że terroryzm to nie tylko sprawa Tunezji, dotyczy to każdego. Zaapelował też do rodaków, by uczestnicząc w marszu wyrazili wolę walki z terroryzmem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Z Polski do Czech od dziś do środy będą przejeżdżały przez kraj naszych południowych sąsiadów kolumny amerykańskich wojsk, które zmierzają z państw bałtyckich do bazy w Niemczech. W Polsce amerykańscy żołnierze byli witani serdecznie. W Czechach jest inaczej. Zapowiedź przejazdu ponad 500 Amerykanów w 120 pojazdach wywołała wśród Czechów nie tylko falę entuzjazmu, ale i sprzeciwu. Atmosferę, która od kilku dni podgrzewały radio i telewizja, uspokajał premier Bohuslaw Sobotka. Cieszyłbym się, gdyby przejazd amerykańskiego konwoju był dowodem naszej sojuszniczej współodpowiedzialności i solidarności. Przede wszystkim własnej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Choć trzy kolumny amerykańskiego wojska przekroczą granicę polsko-czesko dopiero przed południem, jednak już w kilku miejscach Czech odbyły się demonstracje i manifestacje. W Pradze na placu Wacława kilkuset sympatyków lewicy toczyło słowne spory ze zwolennikami NATO i Stanów Zjednoczonych. Kłótnie odbyły się pod czujnym okiem kilkudziesięciu policjantów. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Nigerii zostały przedłużone do dziś powodem problemy techniczne z czytnikami kart biometrycznych, które zostały zastosowane po raz pierwszy. W niektórych lokalach głosowanie zostało zawieszone. Zborom towarzyszą ataki islamistów z grupy Boko Haram, zginęło w nich od wczoraj ponad 40 osób. We Francji trwa druga tura wyborów do władzy departamentów wszystkich Francuzów. Intryguje to, jak wielki obszar kraju podbije skrajna prawica Frontu Narodowego. Wprawdzie w pierwszej rundzie, mimo wcześniejszych, bardzo optymistycznych dla partii Marine Le Pen sondaży nie uzyskała ona druzgocącej przewagi, bo wyniki Frontu Narodowego były na poziomie wyborów europejskich, to jednak w aż 278 okręgach dojdzie do trójstronnej walki socjalistów skrajnej krajnej prawicy i demokratycznej opozycji neogolistowskiej z UMP. Do stojącego na jej czele byłego prezydenta Nikolasa Sarkozygo okrzyknięto po pierwszym rozdaniu kart wyborczych zwycięzcą W okręgach, gdzie naprzeciwko siebie stają UMP i Front Narodowy, w imię obrony wartości republikańskich apelują o oddanie głosów na partię Sarkozy'ego. Nowością w tegorocznych wyborach do władz, departamentów jest zgodne z zasadą parytetu w życiu politycznym wysuwanie pary kandydatów, kobiety i mężczyzny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Homologacja Vegasa nowej nie będzie, jeśli Zakopiańska Wielka Krokiew nie zostanie zmodernizowana. Przed skocznią remont i wydatek ponad miliona złotych, ale starostat tatrzański Piotr Bąk podkreśla, że obiekt jest systematycznie remontowany, więc zakres prac, prac będzie niewielki. Z początkiem wieku, jeżeli chodzi o nasz zespół skoczni narciarskich, zostały wykonane tam duże inwestycje, przede wszystkim sztuczna nawierzchnia jelitowa, która umożliwia dokonywanie skoków nie tylko gdy jest śnieg, oświetlenie wielkiej skoczni. To były takie milowe kroki i spowodowały, że wielka skocznia ożyła, że stała się miejscem organizacji zawodów najwyższej rangi. Władze samorządowe tłumaczą, że prace są konieczne głównie ze względu na zmieniające się wymagania stawiane skoczniom. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Wyścig pomiędzy techniką sprzętu narciarskiego, czyli jakością nart, kombinezonów, które umożliwiają większe prędkości, lepsze skoki, powoduje, że ten zawodnik oddala się od profilu wybiegu skoczni i stąd jego spadanie staje się niebezpieczne. Stąd co parę lat jest ta konieczność dostosowania profilu do skoku. Homologację wydaje Skocznią Światowa Federacja Narciarska. To ona dopuszcza obiekty do imprez sportowych. To był serwis Trójki. Dziś w Suwałkach 9 stopni, w Gdańsku 10, w Katowicach, Krakowie i Poznaniu 11, w Lublinie, Przemyślu i Warszawie 12, a we Wrocławiu 13. W całym kraju sporo przelotnych opadów. Najpierw pojawią się one na zachodzie kraju, później na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu.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 Sponsorem programu jest Grupa Azoty. Polski producent nawozu wieloskładnikowego Polifoska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest RWE Polska, współtwórca programu edukacyjnego o wykorzystaniu energii elektrycznej RWE Powerbox. I'm a lazy cow Shit on my consciousness Ignoring my know-how And then I hate it God knows I hate it I'm dirty or gossiping Too much drinking Eating crap. Natalia Piasecka, Marysia Szymczak, Adam Kocemba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy w drugiej godzinie Zagadkowej Niedzieli. Są również z nami nasi goście specjalni, eksperci z Centrum Nauki Kopernik, pani Anna Dziama i pan Lech Nowicki. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. No ale państwo nie przyszli do nas y, bez... Y, hmm że tak się wyrażę, eksponatów bez pomocy naukowych, bo są przeróżne rzeczy na naszym radiowym stole. Ja tak pomiędzy tutaj mikrofonami, ekranami komputerów widzę sól, widzę cytrynę, widzę wodę w słoiku, widzę na pewno baterie, jakieś kabelki, yy, różne yy, widzę też o coś, co nawet trochę słychać. No właśnie, to jest jakiś jeździk, chodzik, podłączony też yy, kabelkami do baterii. Mhm, on wydaje taki dźwięk. O tym wszystkim, co jest na stole, na pewno będziemy dzisiaj jeszcze opowiadać. A tematem głównym audytu jest co? Prąd. prąd. Prąd. Prąd. Prąd, tak, elektryczny, prąd elektryczny. Co to jest prąd, moje drogie dzieci? Marysia, przysunęłaś się do mikrofonu, domyślam się, że chcesz coś powiedzieć. Prąd to jest mm, coś, czym napędzamy nasze urządzenia, żeby działały. Dobrze, to jest pierwsza... Energia. Od... Energia, prąd to jest energia. Natalia, prąd. No właśnie energia. Mhm. Ja, no, Chciałaś powiedzieć no, to samo no, dokładnie, właśnie. co Adam. No dobrze, to chyba teraz zwrócę się do Państwa i poproszę o rozwinięcie tematu prądu. Czym jest prąd? Rzeczywiście, to jest tak, że prądem zasilamy czy też napędzamy rozmaite rzeczy. To jest prawda. Chyba każdy z was miał, czy ma taką zabawkę, którą polega po prostu na tym, że jakiś wózek jeździ, tak? Jakiś samochodzik i tak dalej. A czy są samochody w tej chwili na prąd? Tak. Są. Rzeczywiście. I te, te samochody, jest to jest dość zabawne, bo taki y, normalny samochód na benzynę y, to podjeżdża na stację benzynową i tam trzeba do baku tej benzyny nalać. A jak to jest z samochodem elektrycznym? No, Adasiu? Nie wiem, ale może chyba mieć takie jakieś akumulatory, które się ładują. No ale jak się ładują? Z, na, z energii słonecznej. A może tak jak wtykamy do prądu na przykład ładowarkę albo wtykamy do prądu um, y, jakąś zabawkę. Nie wiem, ile tego albo prądu, prądu suszarkę. No, by trzeba. Ach. A no właśnie. Tak, to jest ważna sprawa. Ale także być może nie wiecie, są już w Polsce i nie tylko w Polsce, takie stacje, gdzie można podjechać samochodem elektrycznym i po prostu naładować samochód. Czyli go podłączyć do prądu, tak jak na przykład suszarkę podłączamy do prądu. Tak, ja widziałam takie samochody podłączone do prądu, stojące na parkingu. Wyciągamy kabelek, taki jak do odkurzacza i na parkingu stoi stosowny słupek z gniazdkiem wypisz, wymaluj, takim jaki u nas w mieszkaniach i na czas, kiedy właściciel udaje się do pracy, samochód na parkingu się ładuje. To akurat było w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, ale w Warszawie też takie stacje dokujące już można znaleźć na Powiślu jedną taką, widziałam. Mhm, czyli niedaleko trójki Panie Lechu, no dobrze, ten prąd wiemy, do czego nam jest, że jest, może, mogą jeździć samochody, zabawki mogą być na prąd. No ale czym on jest? On jest, on płynie. Mówimy, prąd płynie. Czym jest prąd? Trudne pytanie. Trudne pytanie, że tak od razu wprost powiedzieć, czym jest prąd. Ale, mhm. ale spróbujmy. Chyba każdy wie, jak płynie rzeka. Tak? Mm, tak. I mówimy zresztą prąd rzeki, tak? Prąd rzeki coś unosi. Tak? Jest silny albo Jest słaby? silny, jest słaby. Ta analogia jest dosyć, jest właściwa. To znaczy, to jest podobne. Coś przepływa. Tylko co przepływa? To jest trudniejsze pytanie, ale każdy z was chyba bawił się kiedyś balonikiem. I jak się pociera balonik, to ten balonik tak szczypie trochę. A jak się przyłoży ten balonik przyło ten włosów. O, do włosów, to, to wówczas te włosy tak stają dęba. Wi widziałeś, widzieliście coś takiego? Mhm, tak, no, tak, tak, tak, tak robiłam. Tak, Ta, nawet no, tak robiłam. To są takie doświadczenia z elektrostatyki, to się tak mądrze nazywa, czyli z takiej dzieciny, która się zajmuje ładunkami elektrycznymi. To jest takie pojęcie, które właśnie. Umożliwia zrozumienie, czym jest prąd. My jesteśmy pełni ładunków elektrycznych. Ty? I ty, i ty, i ja też? I ja też? Tak. O. Wszyscy jesteśmy I, i wszystkie ciała są pełne ładunków elektrycznych. Tylko ponieważ one są dodatnie i ujemne, to generalnie na ogół jesteśmy elektrycznie obojętni. Ale nie zawsze. Potrafimy tak robić, żeby te ładunki jakoś rozdzielać. I wówczas jeżeli sprawimy, że na przykład ujemne ładunki poruszają się w jakąś stronę, to wówczas powiemy, że to jest prąd elektryczny. Tak samo zresztą jak dodatnie ładunki też. Jeżeli sprawimy, że się będą poruszać w jakąś stronę, w jakiś sposób i już, już potrafimy to robić. Mhm. To znaczy już od od mniej więcej 200 lat. No właśnie. <g Octupio> kiedy i jak został odkryty prąd? Wiecie coś na ten temat, moi drodzy? No ja wiem, że głównie eksperymentował z, pr e, z prądem e Michael Faraday. Uh -huh. I właśnie e, on lubił poznawać różne teorie no i eksperymentował. Mm -hmm. A może wiesz, jak eksperymentował? Jakieś eksperymenty? No robię się... różne urządzenia mm -hmm. e, e, związane z drutami różnymi e, <grym> lampkami. Kiedy oswoiliśmy prąd? Tak na początku to był jak XVIII. Galwani, Volta y, to są te nazwiska, które są związane z doświadczeniami jeszcze chemicznymi. Okazuje się, że można wywołać prąd chemicznie. Ja tutaj przygotowałem takie doświadczenie, które jest pewnym powtórzeniem tych doświadczeń e, dawnych. To proszę opowiedzieć, co tam przed panem jest. Natalia. Już, może, może, może Natalia powieś, co tutaj e, jest? Jest takie szklane naczynie, w którym są takie dwie metalowe blaszki. blaszki. No. E, jest woda napełniona do połowy e, i do tego wsypana sól i do jedn, jedna, jedna... Są takie kabelki, mm -hmm. które są przyczepione do tych blaszek. jest też takie, takie urządzenie, takie kółko. Nie wiem, jak... To może połączymy. No właśnie jakieś to trzeba połączyć. Żeby... Dobrze. Od jednej blaszki kabelek idzie i od drugiej blaszki idzie kabelek. I teraz pomiędzy te kabelki włączamy... Ten mały czarny brzęczyk. Taki mm -hmm. brzęczyk tak wydaje taki, taki piskliwy ton. A ten piskliwy ton wydaje ten brzęczyk wtedy, kiedy płynie prąd. Kiedy płynie przezeń prąd. A prąd wziął się z tej wody z solą? Tak, z tej wody z solą i z tych blaszek. Mm -hmm. Powiedzcie jeszcze coś o tych blaszkach. Panie Lechutko, ja poproszę o wyłączenie brzęczki. Już już, już, już, już, już, dobrze, bo on je rzeczywiście denerwuje. Ale powiedz mi, widzisz te blaszki? Mhm, mm tak. Co, co o nich powiesz? Mm. Jedna taka, a druga taka. Są innego koloru. Są innego koloru. W istocie nie kolor jest ważny, są tylko Z czego one są zrobione? Tak, są. z czego one są zrobione. Ja wam podpowiem, z czego one są zrobione. Ta, ta taka trochę ruda, tak? to to jest blaszka miedziana. A ta druga, taka no, Sza, troszkę srebrzysta, srebrne. szara, tak, hmm. jest blaszką cynkową. I wystarczy, że są dwa różne metale. I wówczas tworzy się napięcie elektryczne. To napięcie elektryczne pcha te ładunki elektryczne. I dzięki hmm. temu słyszymy to, co słyszymy. Taki Adam ma pytanie. Tak, czy... Po pewnym czasie, jakby ten brzęczyk cały czas był włączony, to energia się zmarnuje, że się wyłączy po pewnym tak, czasie. Tak, to nie będzie działać w nieskończoność. To jest bardzo rozsądne pytanie. To nie będzie działać w nieskończoność. Ja myślę, że kilka godzin by tutaj zadziałało. Rzecz polega na tym, że pewne procesy chemiczne, które tutaj zachodzą na, na powierzchniach tych, tych blaszek, będą Stopniowo osłabiać można powiedzieć naszą, naszą, nasze ogniwo, bo to się nazywa ogniwo chemiczne. Mm -hmm. To był taki wstęp, jeżeli chodzi o temat prądu, który jest bardzo y, długi i y, niewyczerpany, chciałoby się powiedzieć. A teraz czas na pytanie do naszych słuchaczy. Ym, ale może najpierw powiedzmy i to poproszę Panią y, Annę, co będzie nagrodą y, dzisiaj, bo nagrodę specjalne mamy przygotowane w zagadkowej niedzieli dziś. W Centrum Nauki Kopernik pomyśleliśmy, w jaki sposób można by było dzieciom, uczniom ułatwić rozumienie tych nieprostych zjawisk i procesów i we współpracy z Fundacją RWE, Opracowaliśmy taki zestaw edukacyjny, zestaw edukacyjny, który nazywa się RWE Power Box. To jest, to jest olbrzymie podło. pudło, w którym znajduje się znacznie więcej, niż tutaj ulecha na stole materiałów i urządzeń, które umożliwiają zarówno wykonanie doświadczeń, jak i otwarte eksperymentowanie. I nagrodą w tym konkursie będzie taki zestaw edukacyjny, osoba, która go wygra będzie mogła z tym zestawem pójść do szkoły i dzięki temu inni uczniowie będą mogli z tym zestawem eksperymentować. No właśnie, bo to jest trochę tak, że słuchacz, który uwaga, tu się zwracam do was, moi drodzy mali słuchacze, że jeżeli zadzwonicie do nas i odpowiecie poprawnie na pytanie, które za moment zadam, to wygracie taki zestaw edukacyjny dla swojej szkoły. Ja myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo będzie można przypunktować trochę u Pani od fizyki, albo może nie. Także Marek Pawlukiewicz, który będzie odbierał telefony, wszystkie szczegóły mm, Wam opowie. No my dodamy oczywiście ze strony Zagadkowej Niedzieli jakieś nagrody dla dziecka, które do nas dodzwoniło, żeby nie tylko także wygrywamy coś dla szkoły, ale no to tyle wyjaśnień chyba. Teraz uwaga, pytanie, przypomnę numer telefonu 22 a pytanie brzmi, jakie pojazdy napędzane są energią elektryczną? Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest RWE Polska, współtwórca programu edukacyjnego o wykorzystaniu energii elektrycznej RWE Powerbox. Na zadany temat wnet się rozkręćmy, ale przedtem musimy trochę rozgrzać się Na schemacie bluza graj, C-dur, E dur czysto daj, żeby G-dur potem mogło wejść Pierw szela daje czad i wibruje dźwiękiem tak, jakby roze drgało struną była Aret mysza i dziewsko, coś przy ale głos ma podobny jak terczona biła Na to wszystko czas i poprzedni ten zgas Myszą Billa niespodzianie śpiewa wraz Gdy zaczęły śpiewać trzy wokół się sypały skry, jakby śniegiem ruszył sam tak Potem Potemila się szybki się Dźwięk oświ, swoją trąbkę dmuchnął Na to kosor Louis też, trochę zwierz W kontrapunkcie za to górę W końcu się rozkręcił pęd, zabrzmiał dumnie Big Band ten Wszyscy się cudownie zestroili I fortepian Black and White po klawiszach trzymał rajd i się cieszą z tak podniosłej chwili. Grali wszyscy aż po świt, nie przejmował się tym nikt, że dokąd odstawiona była cisza. Mieli w oczach taki blask, że nie mogli skończyć wraz, i musieli się do końca wszystko piąt czas I poprzedni rytm na wskaz Myszowilla niespodzianie Śpiewa wraz Gdy zaczęły śpiewać Trzy, wokół się sypały Skry, jakby śniegiem Pruszył Santa Claus Potem tym ciszy, i znów Zosiu, to westchnienie na koniec było takie. Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie pojazdy napędzane są energią elektryczną? Metro, tramwaj i samochód. Dobrze. Mnie przychodzi do głowy jeszcze jakiś jeden. Może kojarzysz? Nie. Nie? Nie. No dobrze, to podpowiedź Marysia. Hmm, chyba rower. Rower? Nie. Na prąd? Pociąg. Pociąg, dobrze, bardzo dobrze. Zastanowisz się jeszcze nad jakimś jednym takim pojazdem, którego możesz nie znać w sumie, bo jest coraz rzadziej w naszych miastach, ale on jest takim czymś pomiędzy tramwajem a autobusem. A, brawo, brawo, fantastycznie. Zosiu, mam wrażenie, że to jest wyczerpująca odpowiedź. Pozdrawiamy Cię serdecznie ze Studia Zagadkowej Niedzieli. Wy, wygrałaś to pudełko edukacyjne, elektryczne edukacyjne pudełko dla swojej szkoły. No i od nas też osobiście coś dostaniesz ciekawego. Do usłyszenia, Zosiu. Gratulujemy. Do widzenia. Do widzenia. Trolejbus się pojawił, metro oczywiście, pociąg. I pociąg, tak, to różne te pojazdy, czy coś jeszcze? Zosia pominęła? A może być motorower? Mhm, mm to z tym rowerem. A czy na przykład można zrobić odwrotnie, że rower nie jest napędzany prądem, czyli tam, no bo nie jest, ale można na przykład prąd wytworzyć dzięki jeździe na rowerze? Jak myślicie? Chyba są specjalne takie urządzenia, które... Też mi tak wydaje, że można. To znaczy, że jest na początku trzeba naładować rower, a potem jak się jeździ, to się własną energią go ładuje. Ojej, coś tu nam się nie, wszystko no, miesza. Że ma jakiś akumulatorek ten rower Aha. i własną energią się go ładuje. Aha. Że, I on wtedy szybciej jeździ, nam mhm. trochę pomaga. Mhm. Własną energią rower ładuje. No dobrze, panie Lechu, chyba musi nam pan pomóc, bo chyba się zaplątaliśmy w tym prądzie, <grym, rowerze, <grym, w, tych, w tej jeździe. Ta, taki zwykły rower, y, po prostu taki najczęściej używany i przez dzieci, i przez dorosłych, no nie jest na prąd on no, po prostu pedałujemy i jedziemy. Ale oczywiście yy, rowery i motorowery mogą być także zasilane elektrycznie. Tylko, że jest z tym kłopot. Ponieważ rzeczywiście trudno jest prąd, czy też mówiąc po, po, poważniej, ładunek elektryczny magazynować. Do pewnego stopnia to potrafimy. Potrafimy sprawić, żeby, m, że mamy energię elektryczną gdzieś zmagazynowaną. Do tego służą pewne urządzenia, mniejsze lub większe i one rzeczywiście m, m, działają. Ale tak, żeby na przykład zasilić, nie wiem, duże miasto przez miesiąc, o, to... To jest ponad nasze siły na razie. Ale naukowcy bardzo pilnie pracują nad tym, żeby y, takie rzeczy były możliwe. Czy wiecie, jak się nazywają, no trudno to nazwać urządzeniami, ale może. Y, y, y, w czym można prąd magazynować? Wiecie? Akumulator. Akumulator i? A na przykład w latarce co jest? Prąd. No jest prąd, ale gdzie ten prąd w tej latarce no, jest? w bateriach. A, baterie, tak. Czy, jak się akumulatory i baterie, to w, w czymś jeszcze możemy prąd magazynować? Akumulatory, baterie. Są jeszcze takie urządzenia, które się nazywają kondensatorami, albo też takie bardziej współczesne superkondensatory, które jeszcze więcej tego ładunku elektrycznego potrafią zmagazynować. No ale w dalszym ciągu to nie są urządzenia, takie, które, można powiedzieć, dostarczą energii do, że tak powiem, poważnych, dużych odbiorców przez dłuższy czas. One podtrzymują pewne rzeczy, pewne obwody elektryczne są stosowane w urządzeniach elektronicznych, między innymi w komputerach. Mhm, czy ja dobrze się domyślam, że jeżeli chodzi o akumulatory i baterie, również przygotował Pan jakieś doświadczenie? Ja przygotowałem może takie doświadczenie, które dźwięczy. To nie jest już o, o samym gromadzeniu, ale tu przejdziemy do tego, co y, Adam, dobrze, dobrze? Adam Adam. Mhm. powiedział. Adam powiedział o Michael Faraday. Rzeczywiście. On pracował, w, to były lata dwudzieste XIX wieku y, i pracował intensywnie, myślał, jak to zamienić ruch w prąd elektryczny. Czyli na przykład kręcące się rowerowe kółka w prąd elektryczny. Tak. Mhm. I, I rzeczywiście wynik jego pracy jest używany w tej chwili powszechnie na całym świecie. I większość energii elektrycznej mamy dzięki, można powiedzieć, zaznajomieniu się z naturą prądu elektrycznego i naturą tej przemiany z takiego mechanicznego, pracy mechanicznej w energię elektryczną. I proszę, może opiszecie, co tutaj widzę. No to ja najpierw poproszę Adama o ten opis. No to pan kręci kółkiem od takiego samochodu, który jest podłączony dwoma kablami czerwonym i czarnym do takiego pudełka z lampeczką na górze. I zapewne jak pan kręci, to właśnie jest wytwarzany prąd. Ale lampeczka się świeci, czy nie? Na razie nie. E, świeci się tylko, kiedy pan kręci. Tak. Świeci się tylko wtedy, kiedy kręcę. To znaczy, tu nie chodzi o magazynowanie tej energii, ale chodzi o to, że można, wykonując pracę, czyli kręcąc tym kółeczkiem, sprawić, że przez lampkę płynie prąd. A wyobrażacie sobie, jak wyglądałby świat bez prądu? Ja bym tak chciała sobie teraz puścić wodzę fantazji. Chyba nie byłoby świat. O, no to myślę, że prąd no, że nie za... dałoby się... No bo codziennie korzystamy z, e, e, z samochodów, z komputerów. Ale kiedyś z... nie było. No Fłasz, ale właśnie, ale kiedyś, kiedyś nie jakoś, nie ludzie sobie, a, jakoś ludzie sobie musieli kiedyś poradzić. A, a, a czy ja mogę zadać Oczywiście. pytanie? Oczywiście. Przenieśmy się 500 lat wstecz. Nie, nikt nie używał prądu elektrycznego, bo to w ogóle nie było znane. Czy w naturze, w naszej przyrodzie, na no, ziemi po prostu... Jakieś prądy elektryczne Były już wówczas Do zauważenia Pioruny Tak, pioruny Bardzo dobra odpowiedź Pioruny, błyskawice Są także pewnym prądem elektrycznym One nie są kontrolowane przez nas one bywają oczywiście groźne to, wie, to, to chmury wiemy. wytwarzają to chmury wytwarzają tworzą się skupiska ładunków elektrycznych i olbrzymie olbrzymie napięcia tak duże, że tworzy się błyskawica, która idzie przez kilometry po prostu jest to bardzo widowiskowe czasem groźne staramy się przed tym chronić, w jaki sposób? Mhm, mm no uwaga, że Na przykład taki, że na budynkach teraz są piorun ochrony. Bardzo dobrze. Tak, są piorun ochrony. Każdy budynek murowany, czy też po prostu stawiany budynek musi mieć instalację ochronną przed piorunami przed uderzeniem piorunu. Są też ryby elektryczne, nie wiem, czy wiecie. Tak, to jest ja pomyślałam o takiej rybie. Tak, jak wygląda taka ryba, Adam, widziałeś? Jest na przykład na węgorz taki mm -hmm. elektryczny, albo jest taka ryba, nie pamiętam jak się nazywa, która też, jak się po zaatakowaniu e, e, właśnie przesyła taki ładunek elektryczny i poraża e, napastnika. Mhm. Mm Dobrze, czas na y, kolejne pytanie do naszych słuchaczy. Czas nam mija przy tym porądzie tak szybko, że ja muszę tu trochę nas zdyscyplinować. Pytanie brzmi, z czego zbudowane są baterie? To nie jest łatwe pytanie, natomiast jak ktoś nas słuchał uważnie, to nie będzie trudnością dla niego odpowiedź na nie. Z czego zbudowane są baterie 22 i 7 trójek? Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest RWE Polska, współtwórca programu edukacyjnego o wykorzystaniu energii elektrycznej RWE Powerbox. Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku odziane.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 Dziwa akurat Chwycił w śnieg i już spal Potem kaczki Na królewskiej Odszukały zakład szewski I już pierwsza kaczka Kwacze Pan nam zrobi kapce kacze Takie male Zgrabne kapce By na malej kaczej lapce Należycie się trzymały I nas psoński zapinały Odrzek szewc Bo nie był leni Chcę zrobię w jeden dzień. Po to zima akurat Chwycił nosy śnieg i już spa. Do krawcowej boku braczki i po kawce na królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał pięć tysięcy, a Krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, nic się dzisiaj nie dostanie. Zapytajcie zresztą tam, one to powiedzą wam, że to zima akurat. W życiu śnieg i już spolu. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą, żadna z nas się nie bogaci Nam za jajka nikt nie płaci, ale na to szedł Powtórzyli słowo w słowo. To co przedtem drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy rób. Jest ubrany tak jak przód A to zima akurat Chwycił mróz, śnieg już spadł Z tej przyczyny kaczeruta. Jest ubrany tak jak w przód A to zima akurat Chwycił mróz, śnieg już spadł Halo, halo Aniu, dzień dobry Aniu Dzień dobry Aniu, halo Aniu, jesteś tam? Halo, halo Chyba nie ma Myślałam, że porozmawiamy za nią, która tak pięknie odpowiedziała na y, nasze pytanie. No może jeszcze poczekamy, może się uda, jak się nie uda, to trudno. To my odpowiemy na to y, pytanie, które brzmi, z czego zbudowane są baterie. Powtarzam, Aniu, ale w razie czego nie przejmuj się, moja droga. I tak odpowiedziałaś na to pytanie poza anteną, więc chyba y, wszystko się uda, y, jeżeli chodzi o nagrodę. Y, teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o takim... Y, o takim przedmiocie szkolnym o nauce, która nazywa się fizyka. Wiecie, czym się zajmuje? No bo matematyka zajmuje się liczbami, liczeniem. Um, a fizyka? Prądem? Między Też. innymi. Bardzo dobrze. Nauką taką... Um... No jaką? Marysiu. Naukową stroną wszystkiego. Naukową stroną wszystkiego, czyli czego? No a do, tak, dobrze, inaczej. Czy naukową stroną um, bicia serca będzie zajmowała się fizyka? No nie. Chyba nie. nie no no chyba właśnie. Nie. To czego naukową stroną zajmuje się fizyka? Tak trochę jak przyroda? Hmm. Czy takie jak... Hmm. No właśnie. I tu muszę się zwrócić do eksperta, ponieważ ja przestaję być ekspertem w tym momencie. Czym zajmuje się fizyka? A ja nawiążę do picia serca. Mhm. Serce jest oczywiście organem człowieka, także nie tylko człowieka, innych, i, innych organizmów. I, I słuchajcie, tam mimo wszystko, że sercem zajmuje się biolog, lekarz, kto jeszcze? No, zostawmy. Biolog i lekarz na pewno, tak? Y, to... Także i fizyk ma coś do powiedzenia w sprawie serca. Mhm. Ponieważ to jest pewien, pewna szczególna materia. Fizyka zajmuje się generalnie materią. I stara się, staramy się od lat znaleźć odpowiedzi na pytania dosyć ogólne, ale także i szczegółowe na temat tego, jak materia Tworzy nasz wszechświat. Mm, to bardzo piękne i bardzo y, trudne. Tak naprawdę fizyka zajmuje się wszystkim, co nas otacza i relacjami między tymi różnymi rzeczami, materiami, ciałami. Nie wiem, jak to nazwać. To zwrócę się teraz do pani Anny. Jak możemy się uczyć fizyki? No to zależy, o co pani pyta. Jeżeli pani pyta o system edukacji, czyli edukację szkolną, to może na wieczorową przedmiot temat. fizyka, mhm. dlatego być może tutaj taki pewien dystans do odpowiedzi mhm. u dzieci, bo przedmiot fizyka pojawia się tak naprawdę dopiero w tej chwili w gimnazjum. W szkole podstawowej jest taki przedmiot o interdyscyplinarnym charakterze, który nosi nazwę przyroda i zarówno wśród celów, jak i treści kształcenia tego przedmiotu mamy wyjaśnienia zjawisk fizycznych, procesów chemicznych, ale właśnie w takim ujęciu poprzez patrzenie przez różne dziedziny nauki. Bo tak naprawdę to ludzie podzielili świat na przedmioty, tak? a właściwie najpierw na dziedziny nauki, po to, żeby móc je dokładniej poznawać. Natomiast przecież świat nie jest podzielony na dziedziny nauki, tak jak tutaj Lech słusznie powiedział, że sercem mogą zajmować się specjaliści różnych dziedzin. I tak samo świat nie jest podzielony na przedmioty szkolne. Tutaj ta edukacja rzeczywiście nam bardzo mocno utrudnia poznawanie świata. Ale my w Zagadkowej Niedzieli będziemy się starali to wszystko łączyć. Jeszcze w kolejnych audycjach do tematu prądu i fizyki na pewno wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, pani Anna Dziama i pan Lech Nowicki z Centrum Nauki Kopery opowiadali nam tak pięknie o fizyce czasu za mało, ale bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Fabian bo tak się zwał, to był naprawdę chłop na schwał. Po wszystkich morzach gnał i gnał, Ahoj baraku dalej. Dogadzał mu piracki fach, bo wystarczyło kraść i brać. A to mawiał lubię ja. Ahoj baraku dalej. Ale o, a to co? Fabian nagle blednie. o, o, a to co? Oj, oj, oj, oj, oj, o, jo oj, oj, oj, Pirat Fabian, bo tak się zwał. To był naprawdę chłop na schwał. Ale go mdliło po całych dniach. Oj, paraku dalej! To tyle jeśli chodzi o fizykę, a teraz Adam Kocemba zachęci nas do czytania. najniższej półki. Bo przecież Książka Ale Patent, księga niewiarygodnych pomysłów, to ciekawy przewodnik po szalonych naukowcach i ich pomysłach. Została ona napisana przez panią Małgorzatę Mycielską i zilustrowana przez państwa Aleksandrę i Daniela Mizielińskich. Chcecie wiedzieć, jak został stworzony człowiek-robot szachista? który ograł wielu ludzi, nie ma sprawy. Zrozumie próbujecie zrozumieć sens maszyny do tworzenia chmur albo konstrukcji o nazwie bomelkowy SMS? To wszystko tu znajdziecie. Pomyślcie, czy i wy w przyszłości nie zapragniecie zostać konstruktorami rzeczy, które zmienią świat. Książkę polecam zarówno dzieciom, jak i dorosłym, którzy także mogą się tym zainteresować. Ten przewodnik został wydany przez wydawnictwo Dwie Siostry. Bardzo dziękuję. To polecana książka przez Adama Kocembę, ale patent, taki jest y, tytuł tej książki. Tak, księga niewiarygodnych pomysłów. <śm> <śm> A my zostajemy jeszcze na chwilę przy książkowych tematach. Przed nami kolejny odcinek, drugi już powieści Emil i detektywi. Przypomnijmy, Emil wyrusza do babci i jedzie pociągiem. Czas audycji dobiegł już końca. Natalia Piasecka, Marysia Szymczak, Adam Kocemba, Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za wspólne dwie godziny. Kłaniamy się, życzymy miłej niedzieli i mówimy do usłyszenia. Wydawnictwo Junkowska przedstawia... Erich Kestner Emil i detektywi Przekład Leonia Gratstein Czyta Piotr Franczewski. <muzyka> Emil zdjął z głowy czapkę uczniowską i powiedział Dzień dobry, czy znajdzie się jeszcze miejsce dla mnie? Oczywiście znalazło się wolne miejsce a gruba jej mość, która zdjęła but z lewej nogi Powiedziała do swojego sąsiada jegomościa, jego mościa Który sapał strasznie przy oddychaniu Takie uprzejme dzieci to dzisiaj na wagę złota Gdy przypomnę sobie moje młode lata Mój Boże, wtedy panował jeszcze inny duch Że istnieją ludzie, którzy mówią zawsze Mój Boże, dawniej było lepiej Emil wiedział od dawna i nie zwracał uwagi, kiedy mówiono, że dawniej powietrze było zdrowsze, albo że woły miały większe łby, bo to przeważnie nie było prawdą, a ci ludzie należeli do gatunku tych, którzy nie chcą być zadowoleni, gdyż inaczej musieliby być zadowoleni. Obmacał prawą kieszeń w marynarce i uspokoił się Dopiero wtedy, gdy usłyszał szelest koperty Współpasażerowie wzbudzali zresztą zaufanie I nie mieli wyglądu bandytów ani morderców Obok sapiącego pana siedziała kobieta szydełkująca szal A przy oknie, obok Emila, jakiś pan w meloniku czytał gazetę Nagle odłożył gazetę, wyjął z kieszeni kawałek czekolady, podsunął go Emilowi i spytał – No, młody człowieku, skosztujemy? – Dziękuję – odparł Emil i wziął czekoladę. Potem dopiero ściągnął pośpiesznie czapkę, ukłonił się i powiedział – Nazywam się Emil Tischbein – Pasażerowie uśmiechnęli się Mężczyzna z całą powagą uchylił Melonika i powiedział Bardzo mi miło, nazywam się Gruntais. Więc jedziesz do Berlina? spytał pan Gruntais. Y, tak jest, moja babcia będzie czekała na mnie na dworcu Berlin Friedrichstrasse przy kiosku z kwiatami odrzekł Emil i złapał się znowu za marnarkę. Dzięki Bogu usłyszał szelest koperty a z nasz Berlin? Nie No, to się dopiero zdziwisz W Berlinie są obecnie domy o stu piętrach a dachy trzeba było umocować na niebie, żeby nie pofrunęły A jeżeli komuś bardzo się śpieszy i chce dostać się do innej dzielnicy Pakują go na poczcie do skrzyni, wsadzają skrzynię do takiej dużej rury I wystrzeliwują go jak list pneumatyczny na pocztę w dzielnicy Gdzie ten niecierpliwy osobnik chciałby się znaleźć A jeżeli się nie ma pieniędzy, idzie się do banku Zastawia tam swój mózg i otrzymuje tysiąc marek Człowiek może żyć tylko dwa dni bez mózgu A bank oddaje mu go z powrotem, o ile wpłaci 1200 marek Wynaleziono ostatnio niesłychanie nowoczesne aparaty medyczne Pan chyba też zostawił swój mózg w banku Powiedział mężczyzna, który tak straszliwie sapał do pana w meloniku i dodał Niech pan przestanie błaznować Tęgiej pani Jakob znieruchomiały ze strachu palce u nóg A pani, która robiła szydełkiem szal, przestała go robić Emil roześmiał się z przymusem A pomiędzy obu panami doszło do dłuższej wymiany zdań Emil pomyślał sobie Mam was wszystkich w nosie I wyjął kanapki z kiełbasą Chociaż dopiero co zjadł obiad A gdy kończył trzecią kanapkę Pociąg zatrzymał się na jakiejś dużej stacji Emil nie dojrzał żadnego szyldu na dworcu I nie zrozumiał co wykrzykiwał konduktor za oknem Prawie wszyscy pasażerowie wysiedli Pan Gruntajs usiadł sobie wygodnie w kącie I spał Emil był zadowolony, że nie musi rozmawiać i wyglądał przez okno. Za oknem przesuwały się drzewa, wiatraki, pola, fabryki, trzody krów i machający ręką chłopi. Przyjemnie było patrzeć, jak się tak wszystko przesuwało, prawie jak na płycie gramofonowej. Ale nie można przecież godzinami patrzeć przez okno. Wtulił się więc w swój kąt i obserwował śpiącego. Dlaczego on nie zdjął kapelusza? Miał taką wydłużoną twarz I mały czarny wąsik I co najmniej sto zmarszczek koło ust I bardzo cienkie, odstające uszy No od do diaska Emil drgnął i przestraszył się O mało nie zasnął A tego nie wolno mu zrobić w żadnym wypadku Spróbował liczyć guziki Liczył z góry do dołu, a potem z dołu do góry z góry na dół naliczył 23 guziki, a z dołu do góry 24. Oparł się mocno i rozmyślał, jak to możliwe. I wtedy zasnął. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest RWE Polska, współtwórca programu edukacyjnego o wykorzystaniu energii elektrycznej RWE Powerbox. Autopromocja. Dziś zapraszamy na specjalne wydanie Z najwyższej półki W całości poświęcone książce Marcina Gutowskiego Święta Ziemia Pełnej opowieści z Izraela i Palestyny Zgubiliśmy się, moja żona pytała o drogę Ja pytałem o drogę, gdzieś tam spotkaliśmy Ultraortodoksyjnego Żyda Ona zapytała go, którędy trafić tam, gdzie chcemy dojść Stanowczym ruchem odwrócił się do mnie I powiedział, z kobietami nie rozmawiam Od Tel Awiwu po Gazę Od Beduinów po Czarnych Żydów z Etiopii Od Gajów Oliwnych po Pustkowia Pustyni Negev Zapraszamy wspólnie w niedzielę po 21. Marcin Gutowski i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na nowy sezon? Poczuj wiosenną energię z dynamicznymi, oszczędnymi silnikami od Volvo. Odkryj prawdziwą moc zamkniętą w skandynawskim designie. Poznaj sportowe osiągi Volvo V40. Już od 83 700 zł. Dowiedz się więcej na volvocars.pl i uautoryzowanych dealerów Volvo.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 Żegnamy reklamy.